Naruto Chodzi burza, a i data ani śladu. Niedobrze. Biegnij, idę, biegnij! Wyspa nagi czeka! Ty jesteś, a oj rokoszo. Byłem przekonany, że uciekniesz. Mówiąc szczerze, masz już w tym wprawę, co? Nie zaczynaj! To była twoja wina! No proszę. Jesteś taki jak ja. Nigdy w życiu nikomu nie zaufałeś. I nigdy nie dbałeś o nikogo oprócz siebie. Opuściłeś swoją wioskę. Zdradziłeś brata. Jesteś egoistą? Obchodzi cię jedynie czubek własnego nosa. Ktoś taki jak ty nie zasługuje, by żyć. Ej, Sakura, jak twoja rana boli? To najmniejsze z naszych zmartwień. Płyńmy dalej! Mówisz o tych związki deszczu? He! Żartujesz sobie damę i bratę! Nie to miałam na myśli. A co jeśli właśnie ruszyli w pościg za Idatę? Ha! Jest w niebezpieczeństwie! Oczywiście, że tak! Właśnie to powiedziała! Nie! nie. Nie wygłupiaj się, Naruto! Nie mamy na to czasu! To nie on. Nasi znajomi właśnie wrócili. Naruto! <śmiech> Pod wodą nie macie z nami najmniejszych szans. Ten koleś ma przechlapane. Świetnie. Nasze rybki połknęły w Wodne klonjusy! Co? tych ty chcesz niby osiągnąć? Twoje klony są niezłe na lądzie, ale tutaj wodne klony są górą. Nie masz szans, te klony są za słabe. A ja trzymam i będę trzymać prawdziwego Naruto tak długo, aż przestanie oddychać. Co oni teraz kombinują? Jego czakra wywołała wir. Nieźle Naruto. Nareszcie mogę pokazać czego się nauczyłem ćwicząc Rasengan. Ja Sakura. Proszę, Sakura, wytrzymaj. Będzie Sakura! Trzymaj się! Wszystko będzie dobrze! To bolało! Hej, Sakura! Proszę, obudź się! Usta, usta... To jedyny sposób... Robić sztuczne oddychanie. No to na co czekasz? Ruchy... Zrób to. Pogięło cię? Co jest? Marnujemy bezcenny czas. Musimy odnaleźć i datę. Masz rację. Dobra, w lecę. Już lecę. <śmia> <śmia> A czas ucieka. Fukusuke powinien już być w świątyni Modoroki. Twoja jedyna szansa właśnie przepadła. Twój czas się skończył. Nie masz nawet siły, by wstać. Gdy trucizna rozejdzie się po całym twoim ciele, ukończysz trochę inny bieg niż sądziłeś. Nie możesz. Trochę inny wyścig. Życie. Co ty niby chcesz osiągnąć tym swoim scyzorykiem? Nie! Nie dotykaj! Ty głupcze, chciałeś udowodnić całemu światu, że masz honor? A mogłeś po prostu uciec. Wybrałeś sobie kiepski moment na zmiany obozu, mały Przepraszam. Wybacz mi, szefie Dzirocho. Wierzyłeś we mnie... A ja cię zawiodłem. I datę! dranio! Ty dowodzisz tymi ninjas z wioski deszczu? Jak widać, nie nadają się do tej roboty. Niestety, w tym starciu genini z wioski liścia okazali się silniejsi. Niedobrze. Ale żaden genin, nieważny jak silny, nie ma ze mną szans. To się okaże! Jest w górze! Hm, tak też myślałem. Równie słabi co nasz mały idatę. Fukusuke dotarł do świątyni Modoroki, i w ten sposób wasze marzenia. Pękają jak bańka mydlana. Nie, rodzina Łagarasi znowu wygra? czy my sobie na to zasłużyliśmy? nie do czasu, gdy Dzirocho rządził w wiosce. Coś mi mówi, że te czasy nieprędko wrócą. A, przemokłem do suchej nitki. Brawo sukę, tak trzymaj Dokładnie, biegnij dalej do domu Do naszego szefa Łagaraszy Zabieraj swoje łapska Prosił cię może ktoś o porady, co? Co ty sobie... Co mam się zajeżdżać, skoro i tak wygram Muszę odpocząć Odpocząć? Co ty sobie wyobrażasz, ty mały... Ale... Pamiętaj, jeśli cokolwiek pójdzie nie tak Odpowiedzialność spadnie na nas Tak. Bezpieczniej będzie poczekać Zapłaci za to, Naruto! Sasuke! Weźcie to. O czym ty mówisz? Co to jest? Pani Tsunade mi podała. Tuż przed tym, jak wyruszyliśmy z wioski. Proszę, weź te pigułki. Mogą się wam przydać. Babcia Tsunade, tak? Myślę, że teraz się przydadzą. To musi być antidotum, weźcie. Aha? Dobrze. No i... nie możemy go tak po prostu tutaj zostawić. Trzeba go zabrać do ciepła. Hej, bracisku! Popatrz na to! Nareszcie, ja też jestem ninja! Widzę. Oczywiście, bycie ninja to coś więcej niż opaska. Prawdziwy ninja musi bardzo dużo trenować i ukończyć mnóstwo misji. Ale zobaczysz, już niedługo zostanę Chuninem, a potem zostanę Johninem, tak jak ty, i Biki. Zrobię to w rekordowym czasie. Wiesz, że jestem szybki. Prawda, Ibiki? Posłuchaj, Idata. Dla wojownika ninja siła nie jest najważniejsza. Ani sukces. Jest coś ważniejszego? A twoje przechwałki sugerują, że jeszcze nie odkryłeś, co to może być. No i proszę, budzi się! A... Hej, a... jak się czujesz? Gdzie on jest? Co się stało za Aoi? Nie ma go, czyli ta kreatura ma na imię Aoi. Co to jest? Ty go poznałeś, Idate? Był sensejem, kiedy mieszkałem w wiosce ukrytej w liściach. Co? Jesteś z wioski ukrytej w liściach? Gdy Aoi zdradził naszą wioskę, został Johninem w wiosce ukrytej w deszczu. Chwila, wróć. O czym ty znowu bredzisz? Spokojnie. Ach. Bez gwałtownych ruchów. Nadal jesteś osłabiony. Powiedz, co to jest? Trzymałeś to przez cały czas. Moja praca, moje treningi, wszystko na nic. Coś bardzo łatwo się poddajesz. Prawdziwy ninja nigdy by sobie na to nie pozwolił. Nie obchodzi mnie to. Ostatni raz pomyślałem o wiosce ukrytej w liściach w dniu, gdy z niej odszedłem. Odszedłeś z naszej wioski? Zabolało mnie, gdy nie zdałem egzaminu na Chunin'a. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Prawie się udało, Idata. Nie przejmuj się tak. Oprócz egzaminu znane są inne sposoby, aby zostać Chuninem. Mówisz serio? Jasne. I ja je znam. Ale musisz zrobić to, co ci powiem. No pewnie! Sensei. Tutaj, idatę. O, tu jesteś, Sensei. Mam wszystko tak, jak kazałeś. Hmm. Faktycznie. Zwój pieczęci i legendarny miecz boga piorunów, których używał drugi Hokage. Bardzo dobrze, Idate. Wykonałem zadanie. Teraz zostanę Chuninem? Pewnie, że tak. wiosce ukrytej w deszczu. Hmm? Opuścimy wioskę ukrytą w liściach i zaniesiemy te dary do naszego nowego domu. Ale... Nie możesz tu zostać. Wiesz, co ci grozi, gdy odkryją, że ukradłeś ich największe skarby? A więc to była pułapka? Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz przestać tak bardzo wszystkim ufać. Mała nauczka na przyszłość. Hmm. To jak? Idziesz i tatę? Cokolwiek zrobisz, od teraz jesteś wyrzutkiem. Zostaniesz tu, to cię zamkną na zawsze. W najlepszym razie. Zostaniesz tu, to cię zamkną na zawsze. W najlepszym razie. Tego dnia po raz ostatni widziałem wioskę ukrytą w liściach. Czego się nie dotknę, zepsuję. Jestem kompletnie bezużyteczny. A mimo to... Szef Girocho... Chociaż wiedział, że jestem nikim, zaufał mi. Naprawdę we mnie uwierzył. A teraz... Co ja narobiłem? Jest taki jak ja... Jak ja z przeszłości. Właśnie dlatego nikt cię nigdy nie zaakceptuje. Gin Naruto! Nie! A, nie, nie. Naruto, padnij! Nigdy nikomu nie byłem potrzebny. Ale. Dlaczego? Bo jesteśmy tacy sami. Kiedyś czułem się tak samo jak on. Patrzcie na mnie, jestem nikim. Wszystko, co robię, idzie nie tak. A oj się nie pomylił. Przestań! Ty, głowie, zawsze znałeś, że nadal jest ktoś, kto w ciebie wierzy. Zgadza się? Wiem, jak się teraz czujesz, naród. Jesteś samotny i bardzo zraniony. Mogłem poświęcić Ci więcej czasu. Jedna osoba wystarczy. Więcej ci nie potrzeba! Nie myśl, że dam ci się poddać. Ten wyścig nadal trwa. Jeszcze nie wszystko stracone. Nadal możesz wygrać. Tak, ale... Ruchy! Wstawaj! Przestań, Naruto! Jesteś za słaby, żeby chodzić. Jeśli będę musiał, to sam go zaniosę na plecach do samej mety. Mój rywal na pewno jest daleko z przodu. Nie poddasz się, jasne? Przestań, Naruto! Sakura. Co ty wyprawiasz? Nic nie mógł. Zostaw ich Dziroczo na ciebie liczy Nie każ mu na siebie czekać Weź się w garść Wygląda na to, że jednak uciekł Mam rację szefie on wróci, Wierzę i datę. Chcesz się poddać? Teraz, kiedy masz szansę, o której zawsze marzyłeś? Kiedy możesz pokazać, że warto w ciebie wierzyć? To najszybsza łódź, jaką mam. Dziękuję, Grams. Żaden problem. Ostrza nie wynaleziono po to, by krzywdzić ludzi. Wstawaj! Pokaż im na to cię stać! Zgoda, ale potrzebuję twojej pomocy. Nareszcie najwyższy czas! Trzymaj się, lecimy! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jepix Studio Europa. Reżyseria Wojciech Szymanic. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzana Omen Wiśnicka. Udział w Adam Pruciński, Jarosław Zio, Cezary Kieciński, Joanna Napach, Marcin Przybyński, Robert Bandera, Włodzimierz Begnarski, January Bruno i gimni. Bla bla bla. Skąd się tacy wybiorą? Nie dość, że próbują się ciebie pozbyć, to muszą przy tym gadać jak najęci. Aż uszy więzną. Nieważne, to niczego nie zmienia. Twój szef czeka na ciebie na mecie, a ty go nie zawiedziesz. Mam rację? Kogo obchodzi, czy ten Aoi jest Johninem, czy innym pajatem? Nie uda mu się nas zatrzymać. W następnym odcinku... Zaciekła walka. Niebezpieczne ostrze.